Prawie 7 minut po 21.00 słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. W tej godzinie przed 22.00 nasze lektury, a za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Polska w roku 1950. Rozmowy rządu z episkopatem doprowadziły do podpisania kompromisowego porozumienia z minimalną swobodą działalności duszpasterskiej. Liebe Freunde, mit großer Freude und mit großem Dank. Nienaruszalna i sprawiedliwa granica pokoju na Oczyni Ziełczyckiej. W Zgorzelcu polsko-niemiecki układ o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. 30 października 1950 roku nastąpiła druga po wojnie wymiana pieniędzy. Za 100 starych złotych dawano trzy nowe. Polska w roku 1951. Na lawie oskarżonych zasiadła czwarta z kolei komenda główna winu. Ludzie którzy zgodnie ze zleceniem ich angloamerykańskich mocodawców przygotowywali wojnę. Stracono działaczy czwartego zarządu WIN, wśród nich Łukasza Cieplińskiego. Proces pięciu działaczy PSL Mikołajczyka. Bezprecedensowa ingerencja władz w administrację kościelną. Zmarł kardynał Adam Sapiecha. TUN, czyli proces pokazowy czterech generałów i pięciu wysokich rangą oficerów oskarżonych o usiłowanie obalenia przemocą władzy ludowej.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 17 stycznia 1950 roku w stolicy została otwarta fabryka samochodów osobowych. Za kilka miesięcy pojawi się na polskich ulicach Warszawa garbus. Styczeń zapisał się w historii jako miesiąc kampanii dyskredytowania Kościoła przez komunistyczne władze, zarządu komisarycznego nad karitasem, przejmowania majątków kościelnych, wypierania duchownych z oświaty, czego najgłośniejszym przykładem był wrocławski proces ojców bonifratrów bezpodstawnie oskarżonych o znęcanie się nad dziećmi. Polska wystąpiła z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Moskwa zainicjowała antyamerykański apel sztokholmski w sprawie zakazu produkcji i użycia broni atomowej. Radio Wolna Europa nadało pierwszą audycję w języku polskim. Ustawa o sześcioletnim planie rozwoju gospodarczego i budowie podstaw socjalizmu. Czystość ideologiczną nauki miał zapewnić Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. Ustawa o socjalistycznej dyscyplinie pracy, powołanie Urzędu do Spraw Wyznań. Z inicjatywy PAXU powstała Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich na rzecz propagowania wśród katolików poparcia dla komunistycznego państwa. Stronnictwa emigracyjne akceptujące porządek jałtański utworzyły Polski Narodowy Komitet Demokratyczny, trzeci po obozie prezydenckim Radzie Politycznej, ośrodek aspirujący do roli reprezentanta narodu na uchodźstwie. Z kolei rok 1951 dobrze się rozpoczął dla Stanisława Lema. Wydał pierwszą książkę, powieść astronauci, której przez lata jednak nie cenił. W tym samym miesiącu ustawa o obywatelstwie polskim pozbawiła obywatelstwa Polaków na terenach zajętych przez Związek Sowiecki. Doszło też do wymiany terenów przygranicznych. Moskwa zyskała złoża gazu ziemnego. Zniesiono święto 3 maja. W więzieniu zmarli działacz socjalistyczny Kazimierz Purzak i pułkownik Aleksander Krzyżanowski, komendant okręgu Wilno z AK. Aresztowanie partyjnych notabli, m.in. Mariana Spychalskiego i Zenona Kliszki, oraz nieudana próba wytoczenia procesu Władysławowi Gomułce. Reorganizacja programów szkół artystycznych w duchu wzorów radzieckich. Powstał Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Utworzono dzielnicę Nowa Huta. Ukazał się pierwszy numer życia literackiego. Czesław Miłosz pozostał na emigracji. Odbył się pierwszy kongres nauki polskiej. Zdecydowano o powołaniu Polskiej Akademii Nauk na wzór sowiecki. Zlikwidowano Polską Akademię Umiejętności. W Londynie ukazała się książka Inny Świat Gustawa Herminga Grudzińskiego. Zapiski sowieckiego więźnia i łagiernika. Historia żywa. Dziś o Polsce w latach 1950-51. Panie profesorze, krótko mówiąc, stalinizm króluje. Niewątpliwie tak. I to nie tylko w takiej postaci, Jaką wyobrazić sobie musimy, kiedy wspominamy na przykład Dzień Żołnierzy Wyklętych związany z datą 1 marca 1951 roku ze straceniem więzieniu mokotowskim w Warszawie działaczy czwartego zarządu głównego WIN na czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. A więc nie tylko egzekucje, nie tylko ten najstraszliwszy wymiar terroru polegający na wyrokach śmierci wydawanych na ludziach najbardziej zasłużonych dla polskiej niepodległości. Ale w życiu codziennym to na przykład masowe kampanie nienawiści i histerii, jakie tworzyła propaganda, zmuszając ludzi do udziału w tak, powiedziałbym, szczególnych przedsięwzięciach, jak w marcu 1950 roku masowa akcja wyłapywania stonki ziemniaczanej, którą rzekomo rozpylili, czy w każdym razie zrzucili na Polskę od północy, od Bałtyku, amerykańscy imperialiści. Ta walka ze stonką może nie mniej niż tragiczne procesy i wynikające z nich egzekucje odzwierciedlała to codzienne doświadczenie stalinizmu. Inny taki przejaw tych masowych kampanii to Kampania związana z tak zwanym manifestem sztokholmskim, zapoczątkowana w maju 50 roku, czy apelem sztokholmskim w sprawie zakazu produkowania broni atomowej. Oczywiście chodziło o rozbrojenie Zachodu przy zachowaniu przewagi militarnej Związku Sowieckiego w Europie, ale wszystko to miało pięknie brzmieć jako kolejny etap walki o pokój, jaką prowadzi wielki chorąży pokoju. Ten tytuł był zarezerwowany dla Stalina. I znów setki tysięcy, a może nawet miliony Polaków zmuszonych było uczestniczyć w mityngach, w zebraniach organizowanych od szkół podstawowych po studia wyższe i po każdy zakład pracy, by wspólnie omawiać tam sytuację międzynarodową, znaczy od tego byli oczywiście specjalni. Lektorzy partyjni, którzy wyjaśniali, kto jest w danym momencie zły, kto jest dobry, no to wiadomo było, że takim układem odniesienia Bogiem prawdziwym tego systemu pozostaje gospodarz Kremla. Po takich właśnie, przepraszam za określenie, siadówkach, odbywało się uchwalanie oczywiście jednomyślne potępień amerykańskich imperialistów, niemieckich rewizjonistów czy innych aktualnie wskazanych wrogów, na przykład titoistów, bo to jest czas walki, także z Josipem Brostitą i komunistami jugosłowiańskimi, którzy zostali oskarżeni już właściwie w 1948 roku o odchylenie od linii wierności Stalinowi. Ticie się udało Gomułce, nie? Tak, Jugosławia była troszkę dalej od Związku Sowieckiego i nie była strategicznie aż tak ważna na mapie Europy, jak Polska położona między Związkiem Sowieckim a Niemcami. Tito mógł się odwoływać do oparcia masowym ruchu partyzanckim, którego był rzeczywistym przywódcą. Oczywiście nie był to jedyny, ani nawet najliczniejszy ruch partyzancki w Jugosławii w czasie wojny, ale niewątpliwie miał charakter autentyczny i niewątpliwie miał charakter masowy w odróżnieniu powiedzmy od Gwardii Ludowej w Polsce. A Tito był wojenną legendą. Niemcy nie potrafili go znaleźć. Człowiek, który się podobno fantastycznie ukrywał, miał 30 pseudonimów, a tak naprawdę to był tchórzem. Tak, jak wiemy z niedawno choćby opublikowanych świetnych nowych biografii Tity, rzeczywiście w takich bezpośrednich starciach czy zagrożeniu nie wykazywał się szczególną odwagą, ale legenda wokół niego zbudowana, wokół także autentycznych przecież zasług bojowych jego partyzantów, pozwoliła mu stworzyć niejako siłę odporu wobec zakus Stalina do przejęcia kontroli nad komunistyczną partią Jugosławii. Gomułka w 1948 czy 1949 roku nie miał żadnej legendy, która uczyniłaby z niego bohatera narodowego. Taką legendę zdobędzie w 1956 roku. W każdym razie w 1949-1950 roku Tito, odwołując się do tej swojej autentycznej w pewnym stopniu legendy, Wykorzystał ją do bezwzględnej eliminacji wszelkich podejrzewanych przez niego o nielojalność komunistów w Jugosławii. Stworzył dla nich obozy w Jugosławii i znaleźli się w tych obozach zwolennicy ściślejszego podporządkowania Moskwie, kraju do którego Stalin nie uzyskał dostępu, co go dosyć irytowało i powiększało jakby to napięcie w całym systemie komunistycznym, gdzie trzeba było rytualnie potępiać Titę, łańcuchowego psa imperializmu, bo to był tytuł, który przylgnął niejako w tych manifestacjach, w tych mityngach, w tych nasiadówkach do Tity. O 80 kilometrów na południowy zachód od Wrocławia leży miasto Zgorzelec. Ludności ma ono stosunkowo niewiele i nie odgrywa wybitnej roli ani w dziedzinie gospodarczej, ani kulturalnej. Od przeciętne sobie miasteczko, o którym się mało słyszy i wie. Ale tak było tylko do wczoraj. Liebe Freunde, mit großer Freude und mit großem Dank begrüßen alle fortschrittlichen, friedliebenden und demokratischen Menschen in Deutschland die bedeutsame Entwicklung, die die Beziehungen zwischen der Republik Polen pod Deutschen Demokratischen Republik genommen haben. Premier Józef Cyrankiewicz. Ustalona i istniejąca granica między obu państwami, nienaruszalna i sprawiedliwa, granica pokoju na Oczyni Ziemocyckiej będzie na mocy tego układu wytyczona. Jakie znaczenie miało podpisanie układu z gorzelcu polsko-niemieckiego o granicy na Odrze i Z tymi dobrymi Niemcami? NRD. W doraźnej praktyce politycznej, przypomnijmy, NRD nie było uznawane przez ogromną większość krajów świata. NRD powstała w październiku 1949 roku, w momencie, kiedy nie udał się plan Stalina podkopania od wewnątrz całych Niemiec i wyparcia stopniowo z całych Niemiec wpływów mocarstw zachodnich. Po nieudanej blokadzie Berlina w latach 48-49 Stalin zdecydował się ugruntować swoją kontrolę nad wschodnimi Niemcami i ogłosił NRD. W ten sposób powstała formalnie państwowość wschodnio-niemiecka, z którą Polska Ludowa mogła zawrzeć formalny także układ graniczny. Równolegle powstała z trzech stref okupacyjnych zachodnich Republika Federalna Niemiec. Przyjęła doktrynę swojej polityki zagranicznej, zgodnie z którą RFN nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z żadnym krajem, które uznaje NRD. Tak zwana doktryna Hallsteina. To powodowało, że oczywiście umowy Polski z NRD miały wartość ograniczoną na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej. Większa część krajów świata nie uznawała samego NRD jako sygnatariusza tej umowy. Ale jednak w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że ta umowa nie może być całkiem lekceważona ponieważ była to pierwsza umowa z formalnie istniejącą, choć jeszcze raz to podkreślmy przez wiele krajów nieuznawaną państwowością niemiecką, wschodnio-niemiecką NRD, sankcjonująca nową polską granicę zachodnią na Odrzej Do tego będą później jednak nawiązywały rozmowy polskie prowadzone pod władzą Gomułki już w końcu lat 60., które doprowadzą do następnego milowego kroku w uznaniu polskiej granicy zachodniej, czyli układu z RFN. W pewnym sensie układ zgorzelecki był tutaj pierwszym przystankiem na tej drodze. Doraźnie natomiast oczywiście służył on propagandzie. Miał pokazać, tu są dobrzy Niemcy. Zresztą pokazywała to także od strony kulturalnej wtedy niezwykle popularna sztuka Leona Kruczkowskiego, przewodniczącego Związku Literatów Polskich, głównego strażnika ideologicznej czystości literatury wtedy. Popularna sztuka pod tytułem Niemcy. Oczywiście ci dobrzy Niemcy teraz to byli obywatele NRD. A więc chodziło teraz w propagandzie otaczającej układ zgorzelecki, by podkreślić to właśnie zróżnicowanie na dobrych i słych Niemców. I jednocześnie pokazać, że ci źli Niemcy są bardzo groźni, to są ci rewizjoniści niemieccy spod znaku Adenauera, zawsze pokazywanego, czyli ówczesnego kanclerza RFN, pokazywanego w płaszczu krzyżackim jako wcielenia nowej jakiejś krucjaty krzyżackiej, która ma wytępić Słowian z Polakami na czele, a oczywiście zarazem Adenauer jest marionetką amerykańskich imperialistów, czyli prezydenta Trumana, ówcześnie kierującego administracją w Waszyngtonie. Taki był schemat propagandowy, który był wykorzystywany także dla tłumaczenia znaczenia układu Zgorzeleckiego. Powiedział pan o czystości ideologicznej na arenie międzynarodowej, ale dbano o nią przede wszystkim w kraju, no bo tak trzeba zrozumieć powołanie Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR – Także ustanowienie Polskiej Akademii Nauk, zlikwidowanie Polskiej Akademii Umiejętności i szereg innych działań. Ingerencja w strukturę organizacyjną Kościoła, wyrzucanie duchownych z placówek oświatowych, przejmowanie majątku. Czy można mówić o kulminacyjnym momencie walki z Kościołem w latach 1950-51? Sądzę, że jeszcze nie. Ten proces jeszcze się nasilał i będzie nasilał do roku 53, ale zanim krótko wspomnę o kolejnym etapie walki z Kościołem przypadającym na lata 50-51, chcę nawiązać do pierwszej części wypowiedzi pani redaktor mówiącej o, znowu użyję tej paskudnej metafory, dokręcaniu śruby w środowiskach naukowych i kulturalnych. Pod tym względem rok 50-51 to jest czas takiego ostatecznego nadawania kształtu nowym instytucjom, które miały ideologicznie utwierdzić panowanie Związku Sowieckiego nad Polską i panowanie ideologii komunistycznej nad umysłami, zwłaszcza tak zwanymi oświeconymi umysłami w Polsce. Instytut Kształcenia Kadr Naukowych pod przewodnictwem czołowego marksisty Adama Szafa miał tutaj pilnować tej czystości ideologicznej, a rozbudowaną znacznie bardziej formułę miała Instytucja Polskiej Akademii Nauk. Istniejąca oczywiście do dziś, przechodząca wiele zmian i odgrywająca zupełnie inną rolę współcześnie, czy nawet w ostatnich kilkudziesięcioleciach. No, ale geneza Polskiej Akademii Nauk jest taka niewątpliwie mało chlubna. I warto też zwrócić uwagę na skalę proponowanych wtedy, a raczej narzucanych, propozycji nie było, bo nie było żadnej dyskusji, narzucanych wtedy zmian ideologicznych. Można zorientować się w tej skali, kiedy wczytuje się w nowoczesne, dzisiaj przygotowywane monografie tego zjawiska, jak choćby amerykańskiego badacza początków panu i początków stalinowskiej reformy nauki, Johna Connelly który między innymi pokazał bardzo ciekawy referat Stefana Żółkiewskiego, takiego głównego ideologa literackich zmian w kierunku socrealizmu, planu opanowania katedr humanistycznych na uczelniach wyższych. To był między innymi początek kariery magister Janion, w której widziano największą nadzieję polskiego marksizmu, komunizmu wtedy i starano się przy jej pomocy wykończyć starych mistrzów polskiej polonistyki. Trzeba powiedzieć, że taką genezę miały kariery niejednego, wybitnego później badacza polskiej kultury. Ta reforma komunistyczna, stalinowska reforma nauki, tak zwana reforma nauki z roku 50-51 przyspieszała bardzo kariery jednych i niszczyła nie tylko kariery, ale fizycznie wielu innych. Jak umierający na zawał serca starzy profesorowie, jak Wacław Borowy odsunięci na boczny tor mistrzowie, czy to polskiej filozofii, jak Władysław Tatarkiewicz, czy Roman Ingarden, pozbawieni możliwości wykładania przez nowych stalinowskich, powiedziałbym, pryszczatych. Byli wybitni profesorowie na przykład historii, skazani na wieloletnie więzienie, jak choćby Karol Buczek, późniejszy zresztą mistrz Karola Modzelewskiego, wtedy młodego komunisty, który to Karol Buczek został skazany na wieloletnie więzienie jako współpracownik PSL-u, a więc łamanie karier miało charakter masowy. Natomiast wracając do drugiej kwestii poruszonej w pytaniu pani redaktor. Czyli do walki z Kościołem w latach 50-51. To myślę, że oczywiście jak najsłuszniej pani redaktor przypomniała, że to był bardzo ważny etap w tej walce. Początkowo wydawało się paradoksalnie, że następuje jakieś może przejściowe zawieszenie broni, czy złagodzenie tej walki, kiedy 14 kwietnia 50 roku zostało podpisane porozumienie między rządem a episkopatem. Porozumienie, które wzbudziło wtedy bardzo wiele kontrowersji stał za tym porozumieniem młody i nie taki wielki jeszcze wtedy autorytet prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy prymasa dopiero od kilkunastu miesięcy. Ten ryzykowny krok, w którym zgadzał się niejako prymas na to, by odciąć się od pand podziemia, no bo o to chodziło władzy rządowej w tym momencie. I za to był krytykowany. Tak jest, i za to był krytykowany przez zwolenników bardziej nieprzejednanej linii, w stosunku do władzy komunistycznej, do dziś zresztą różne oceny, zbieram to porozumienie z kwietnia 50 roku, ale na rzecz tego porozumienia można powiedzieć tyle, że choć miało ono ze strony przede wszystkim rządowej charakter czysto taktyczny, no, chodziło po prostu o pewien etap walki z Kościołem, to odwlokło ono ostateczną rozprawę z instytucjami Kościoła, przez Kościół prowadzonymi. Nie zostały one zlikwidowane, tak jak na to się zanosiło, już w 50. roku. Nie został Kościół rozbity od środka w 50. roku, a już w 49. uruchomiono potężne narzędzie, które miało to rozbicie wprowadzić w czyn. To jest ruch tzw. Tak zwanych księży patriotów, Czyli Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, przy Zbowidzie. Od kilkudziesięciu początkowo takich księży aktywistów linii podporządkowania władzy komunistycznej urósł ten ruch do ponad tysiąca księży. To już było blisko 10% ogółu księży katolickich w Polsce, a więc potężne narzędzie rozłamu wewnętrznego w Kościele. Tym także groziła władza komunistyczna. Prymasowi Wyszyńskiemu i kościołowi w ogóle instytucjonalnemu w Polsce na progu 50 roku. Wobec tej groźby i wobec groźby całkowitego zamknięcia kościoła wyłącznie w murach kościelnych bez możliwości prowadzenia działalności charytatywnej, jakiejkolwiek właściwie działalności publicznej kościoła, tego rodzaju groźba została na pewien czas. Zahamowana, a w każdym razie ograniczona przez zawarte przez prymasa Wyszyńskiego porozumienie. Jakie to skutki miało? Ano, takie, że prymas Wyszyński zostanie aresztowany już po śmierci Stalina w 1953 roku i Kościół katolicki w Polsce dotknięty najcięższymi prześladowaniami, dopiero wtedy doczeka w ten sposób bardzo szybko i stosunkowo łagodnie do odwilży, która przyjdzie niedługo po śmierci Stalina w 55 roku i pozwoli Kościołowi bez wielkich strat instytucjonalnych, ale także bez wielkich strat moralnych przetrwać ten najcięższy okres i niejako wychynąć z nocy stalinowskiej w 1956 roku w roli nie tylko największego autorytetu moralnego, ale także w roli najpotężniejszej siły instytucjonalnej, niezniszczonej przez komunizm, siły instytucjonalnej, która mogła stanąć obok państwa, a w pewnej sytuacji nawet przeciw państwu, by bronić interesów podmiotowości społeczeństwa. Dziś mówimy o Polsce w latach 1950-51. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Żywa. Mówiliśmy, panie profesorze, o układzie z zgorzeleckim, o układzie polsko-niemieckim w sprawie granicy na Odrze. Inny się ocenił to pan jako krok propagandowy. Wróćmy. Ale nie tylko, nie tylko. Tak, nie tylko oczywiście, bo swoje znaczenie miał ten układ później przy podpisywaniu w 1970 roku układu z NRF-em. Spójrzmy teraz na wschód. Związek Sowiecki dał nam kawałek terenów przygranicznych, ale tu nie chodziło o historię, o uczciwość, ale raczej o biznes, bo okazało się, że to co my im oddaliśmy w zamian, to były obszary ze złożami gazu ziemnego. Tak, odkryte wtedy złoża gazu ziemnego na obszarach przygranicznych polskich przy granicy ze Związkiem Sowieckim te obszary Zakolu Bugu w rejonie Bełza i Krystynopola no, stały się łakomym kąskiem dla geologów sowieckich, którzy uznali, że po prostu warto je przejąć, by to jednak tam bezpośrednio Związek Sowiecki miał już kontrolę nad tymi złożami, oddając w zamian Polsce terytorium niecałych pół tysiąca kilometrów kwadratowych w Bieszczadach z ustrzykami dolnymi, które od tego momentu do Polski znów należą. Ta korekta graniczna nie miała ani takiego znaczenia jak zakładali specjaliści geologiczni sowieccy, bo te złoża gazu ziemnego no, nie okazały się takie wielkie. To nie było żadne klondajk, żadna żyła złota, ani też nie miały strategicznie jakiegoś zasadniczego znaczenia, choć oczywiście wpłynęły na los kilkunastu tysięcy mieszkańców tych obszarów, które podległy wtedy, to jest w lutym 1951 roku wymianie, bo jednak była duża różnica i w kolejnych latach ta różnica będzie się nasilała. Czy mieszka się w Polsce, nawet Polsce komunistycznej, czy mieszka się w Związku Sowieckim? Oczywiście mieszkać, a nie mieszkać to jest różnica, ale mieć obywatelstwo, a nie mieć także. Dlaczego rząd w ramach ustawy o obywatelstwie polskim pozbawił tego obywatelstwa Polaków na terenach zajętych przez Związek Sowiecki? To było dopełnienie wymogów postawionych przez Stalina przez władze sowieckie. Chodziło o to, żeby oficjalnie uznane przez społeczność międzynarodową państwo polskie, a rząd w Warszawie cieszył się takim uznaniem formalnym, wyrzekło się w ten sposób wszelkich już pretensji do nie tylko ziem położonych na wschód od linii pakturi Ribbentrop-Mołotow przejętych przez Stalina na mocy kolejnych układów w czasie II wojny światowej, ale także praw do opieki nad ludnością polską, która na tych ziemiach pozostała. Stalin chciał mieć dodatkowe potwierdzenie swojego prawa życia i śmierci wobec wszystkich mieszkańców Związku Sowieckiego. Z archiwum Radia Wolna Europa mówi wicedyrektor Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło, który w 1953 roku uciekł na zachód. Proces Gomułki jest odraczany z wielu powodów. Przede wszystkim Gomułka do niczego się nie przyznał, a inni go nie obciążali. Dowodów więc nie ma. Skoro nie spreparowano Gomułki do zeznań, to bieruty i Biuro Polityczne obawiają się, że proces mógłby się zamienić w skandal. Wróćmy może do procesów politycznych. Proces, który od nazwisk głównych bohaterów oskarżonych w skrócie nazwano TUN, proces pokazowy czterech generałów i pięciu wysokich rangą oficerów oskarżonych o usiłowanie obalenia przemocą władzy ludowej, dał początek tak zwanym procesom odpryskowym. Dlaczego właśnie na nie zwraca się uwagę? Jakie znaczenie miał ten proces także dla losów Władysława Gomułki? W istocie chodziło przede wszystkim o Gomułkę, Choć oczywiście można rozumieć znaczenie tego procesu i towarzyszących mu procesów odpryskowych w kontekście całej atmosfery terroru. Jednocześnie eliminowania resztek tradycji przedwojennego Wojska Polskiego w szeregach tej struktury, jaką teraz symbolizował i realnie dowodził sowiecki marszałek Konstanty Rokosowski. Ale główny sens polityczny jednak wiązał się z Gomułką sens polityczny tych procesów. Przypomnijmy, że chodziło o to, ażeby połączyć zeznania generałów związanych z przedwojennym wojskiem polskim jeszcze jako wysokich rangą oficerów, także w czasie II wojny światowej polskich sił zbrojnych na zachodzie, z generałem Marianem Spychalskim, głównym by także z wojskowym współpracownikiem Gomułki z czasów komunistycznego podziemia w II wojnie światowej, a później no jednym z kluczowych nadzorców tworzącego się Ludowego Wojska Polskiego po 1945 roku. To właśnie ci oskarżeni teraz o konspirację, o próbę obalenia przemocą władzy ludowej generałowie mieli zostać zmuszeni do zeznań, które pokażą Spychalskiego jako swojego poplecznika, zleceniodawcę, a pośrednio oczywiście przez Spychalskiego oskarżonym stać się miał Gomułka. To był dalszy etap przygotowywania tego wielkiego procesu, który miał ukazać samego Gomułkę jako sprawcę najcięższych zbrodni wobec władzy komunistycznej. Proces Tun, czy proces Tatara, Mosora, Utnika... Nowickiego i innych wybitnych oficerów, którzy zdecydowali się na współpracę z Ludowym Wojskiem Polskim, przyniósł zróżnicowany pod względem zamiarów politycznych, bieruta, rezultaty. Niektórzy oficerowie, jak Stanisław Tatar czy Jerzy Kirchmajer, zeznawali wszystko, o co poprosili ich. Czasem nie tylko prosili, bo przecież stosowane były również tortury. Śledczy, a więc zeznawali chętniej dużo, Inni jak Stefan Mossor opierali się, nie chcieli zeznawać, odwoływali swoje zeznanie, zachowywali się bardzo dzielnie. Cały zebrany materiał sprawił, że przygotowanie procesu Gomułki mogło posunąć się o krok, ale krok nie bardzo efektowny. Jakiejś żadnej wielkiej siatki spisku, na czele którego stać miałby Gomułka, nie udało się jeszcze skonstruować. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziała pani redaktor, procesy odpryskowe towarzyszące temu głównemu procesowi toczącemu się od 31 lipca do 13 sierpnia 1951 roku w Warszawie przed Najwyższym Sądem Wojskowym, procesu zwanego od nazwisk Tatara, Utnika i Nowickiego procesem TUN, Choć w tym procesie niewiele było wykonanych wyroków śmierci, to w procesach odpryskowych do 53 roku stracono ponad 30 wyższych oficerów Ludowego Wojska Polskiego i to było to najbardziej bezpośrednie żniwo, krwawe żniwo tej całej akcji przygotowania procesu politycznego Gomułki. A Gomułka w sumie wywinął się towarzyszom z PZPR-u, chociaż aresztowano Mariana Spychalskiego i Zenona Kliszkę. Tak, Gomułka został tylko osadzony w takim, można powiedzieć, areszcie domowym. To nie był oczywiście jego dom, tylko willa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gwarantująca pełną kontrolę nad osadzonym tam Gomułką. Ale widać właśnie z tego sposobu traktowania Gomułki, że Bierut najwidoczniej obawiał się, że Gomułka może mieć jeszcze popleczników w Moskwie. Gomułka akurat nie był szczególnie głęboko osadzony w środowisku komunistów moskiewskich, ale przez swoje wcześniejsze wielokrotne kontakty ze Stalinem Mógł budzić obawy Bieruta, że może trzeba się jeszcze lepiej przygotować do tej rozprawy z Gomułką. No może Gomułka jeszcze mieć jakieś nadzieje związane z poparciem Stalina, w każdym razie z wątpliwościami Stalina, czy warto już Gomułkę likwidować, powstrzymywały Bieruta od zdecydowanego przyspieszenia przygotowania procesu. Myślę, że to jest aspekt, na który historycy chyba niedostatecznie do tej pory zwracają uwagę. Aspekt, który nazywam kontekstem geostrategicznym niedoszłego procesu Gomułki. Stalin naprawdę uważał, że Polska będzie odgrywała pierwszorzędną rolę Polski Teatr Działań Wojennych w ewentualnej konfrontacji z Zachodem i dlatego tutaj stabilność tego zaplecza tych działań wojennych, które tutaj będą się toczyć, jest istotna. A zatem ta reprezentowana przez Gomułkę polska droga do socjalizmu, choć już formalnie została potępiona, jednak była rozpatrywana przez Stalina. Tylko oczywiście pośrednie tutaj dane mamy do tego rodzaju spekulacji, jako pewnego rodzaju zabezpieczenie Polski przed skuteczną dywersją amerykańską czy zachodnią, która by podniosła masowy protest przeciwko władzy komunistycznej tutaj, gdyby Gomułka został stracony, gdyby Gomułka jako męczennik, że tak powiem, tej polskiej drogi do socjalizmu został publicznie zlikwidowany. O W październiku 50 roku nastąpiła druga po wojnie wymiana pieniędzy. Za 100 starych złotych dawano trzy nowe. Druga po 1944 roku po zapisach w PKW-nie To była konieczność? To był kolejny otwarty akt złodziejstwa dokonanego przez państwo. Przypomnijmy, że w ramach tej tak reformy walutowej, owszem, mogli obywatele wymienić 100 złotych starych na trzy nowe, ale tylko do wysokości 100 tysięcy złotych. Każdy, kto miał zgromadzone oszczędności, czy to w przysłowiowej skarpecie, czy to na koncie banku, musiał oszczędności powyżej 100 tysięcy złotych wymienić po kursie jeden nowy złoty za 100 starych. To oczywiście oznaczało, że bardzo duża część ludzi, która miała w ogóle jakieś oszczędności, traciła dwie trzecie swoich pieniędzy. Czyli to był rozbój na prostej drodze? na której niestety nie ma żadnego policjanta, do którego można byłoby się odwołać, by powstrzymał ten rozwój, ponieważ policjant kontrolował wykonanie tego rozboju. Policjant, a raczej milicjant, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. To miało nie tylko aspekt gospodarczy, choć oczywiście taki też miało pozbawić także finansowej podmiotowości społeczeństwo, ale miało właśnie także swoisty aspekt wychowawczy. Przekonajcie się ludzie, że my możemy zrobić z wami wszystko, a wy nie możecie w żaden sposób zaprotestować. Państwo jest wszechpotężne, państwo może zrobić wszystko. Myślę, że ten aspekt tak zwanej reformy walutowej z 1951 roku też jest wart tutaj podkreślenia. Bo władza ludowa buduje nowe socjalistyczne społeczeństwo. Czy temu miała służyć Nowa Huta? Oczywiście Nowa Huta miała poza aspektem gospodarczym, rzeczywiście chodziło o budowę, potężnej huty, która pracowałaby na potrzeby przemysłu ciężkiego, a pośrednio zbrojeniowego na te czołgi, na te... To jest przecież czas budowania w całej Polsce schronów przeciwatomowych także. To drugą funkcją nowej huty była funkcja polityczna. To miała być swoista przeciwwaga dla tego miasta, starego miasta, które zagłosowało tak wyraźnie przeciwko nowej władzy w referendum w 1946 roku i sprowadzenie tuż obok Starego Krakowa do jego nowej dzielnicy powstającej wokół sztandarowego przedsiębiorstwa całej Polski Ludowej. Sprowadzenie tej nowej ludności ze wsi, z całej Polski, zwłaszcza z Małopolski, z małych miasteczek miało zrównoważyć klasową, złą świadomość mieszkańców Starego Krakowa przez tę już poprawną świadomość, słuszną świadomość klasową mieszkańców Nowej Huty. No jak wiemy z tego zamysłu, nie tylko nic nie wyjdzie, ale wręcz przeciwnie Nowa Huta będzie głównym ośrodkiem protestów robotniczych, społecznych przeciwko władzy komunistycznej już począwszy od 1961 roku od walk w obronie krzyża w tej dzielnicy, aż po czasy Solidarności. Tu już wybiegamy w przyszłość. Czy Czesław Miłosz przeżył duchowy pierłom, odrzucił tę socjalistyczną Polskę i wybrał emigrację? Czesław Miłosz na pewno jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, najbardziej utalentowanych. Służył rzeczywiście wiernie nowej władzy od 1945 roku. Szczególnie przykry charakter, gdy się to czyta dzisiaj, miały jego felietony, publikowane w Dzienniku Polskim w Krakowie, potępiające Żołnierzy podziemia niepodległościowego w najbardziej, powiedziałbym, prymitywny sposób, z nich szydzące. W poezji takiej kompromitującej pokusie kolaboracji Miłosz nie ulegał, natomiast wybrał rzeczywiście drogę dość wygodną funkcjonariusza kulturalnego i to na niwie międzynarodowej. Tego nowego reżimu w Polsce. Tutaj zasłużył się jako atasze kulturalny w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, właśnie w organizowaniu poparcia, uznania dla nowej władzy w Polsce w kręgach intelektualnych w Ameryce, zarówno w miarę możliwości wśród Polaków tam mieszkających, jak i bardziej skutecznie wśród elit akademickich amerykańskich. Kiedy czyta się te raporty Miłosza z Waszyngtonu, zostały nie tak dawno wydane. Widać w nich względnie spójną propozycję ideową po stronie tak zwanego obozu postępu. Nie od 1944 roku, ale od Polski międzywojennej. Jednakże oczywiście miłoż zdawał sobie sprawę z faktu, że system komunistyczny w Polsce instalowany nie jest systemem wolności, ale zniewolenia. Wiedział to, widział to. I wtedy, kiedy był w Polsce i nawet wtedy, kiedy pozostawał na placówce dyplomatycznej w Waszyngtonie. Co innego myślał, wiedział, a co innego pisał, mówił na potrzeby władz komunistycznych. Ta praktyka wzbudziła pewnego rodzaju niesmak i oburzenie części emigracji w momencie, kiedy Miłosz w 1951 roku ogłosił wybór wolności na łamach paryskiej kultury, udostępnionych mu bardzo życzliwie przez Jerzego Giedroycia Wtedy, jak wiadomo, wybuchła tak zwana sprawa Miłosza. Pojawiło się szereg potępiających go artykułów na łamach czasopism emigracyjnych i pojawiły się skądinąd także zupełnie inaczej motywowanych artykułów potępiających go w kraju. Dlaczego pojawiły się artykuły krytyczne na emigracji? Powodem nie był wybór wolności przez Miłosza, ale manifest, który Miłosz ogłosił na łamach paryskiej kultury, nie przyznania się do jakiegokolwiek własnego błędu, tylko Miłosz wybrał zupełnie inną strategię. Potępił emigrację. Skrytykował ją, że jest zatęchła, strupieszała, że stoi na straży ideałów nieaktualnych, że on tylko rozumie właśnie to, co wiąże się z nowym rozumieniem wolności. Ten atak na emigrację zaskoczył tych, którzy dawali świadectwo o przywiązaniu do tradycji niepodległościowej, do wolnej myśli, nie przecież bez kosztów. Oczywiście nie byli zagrożeni więzieniami, ale przecież najczęściej klepali biedę w Anglii. Żadne CIA tysięcy dolarów tym bieda poetom, bieda publicystom nie dawał. I teraz przychodzi Miłosz z kraju, który żył w bardzo komfortowych warunkach. Emigracja atakuje ją. To wzbudziło szok. To wzbudziło właśnie sprawę Miłosza na emigracji. Ja należę do wielbicieli jego talentu, ale niekoniecznie bezkrytycznych wielbicieli jego biografii. Przez dominujących dzisiaj bezkrytycznych wielbicieli Miłosza ta sprawa jest przedstawiona jako atak jakiejś kołtunerii emigracyjnej na wielkiego poetę. Nie, zaatakował tych, którzy go przyjmują. To właśnie wyjaśnianie jako genezę sprawy Miłosza na emigracji. A że w Polsce niedawni sojusznicy Miłosza, tacy jak Słonimski, Inni wybitni przed wojną, także pisarze służący teraz reżimowi komunistycznemu, atakują go po wybraniu wolności przez swojego kolegę. Temu się dziwić nie należy. W gruncie rzeczy i jedna, i druga reakcja bardzo przysłużyły się dalszej karierze Miłosza jako pisarza niezależnego, idącego swoją ścieżkę bo ze względów literackich na pewno zasłużono nagrodę Nobla w roku 1980. I na zakończenie takie stwierdzenie, że jakże inna była konsekwentna, niezłomna postawa Gustawa Herlinga Grudzińskiego, autora Innego Świata. Ta książka ukazała się właśnie w 1951 roku, a w tym roku, w 2019, obchodzimy rok Herlinga Grudzińskiego i o nim nigdy za wiele mówić. Bardzo jestem wdzięczny pani redaktor za przypomnienie tej niezwykle interesującej postaci jego wspaniałe opowiadania. To jest najwyższa klasa literacka, wieża choćby no, wstrząsające opowiadanie o izolacji człowieka w nieszczęściu. To są teksty o uniwersalnym przesłaniu i znaczeniu, nieograniczone tylko do kwestii walki z komunizmem, czy kwestii politycznych w ogóle. To jest wielkie pisarstwo pozostające trochę w cieniu znacznie bardziej popularnych, płytkich w moim przekonaniu dokonań Witolda Gombrowicza, czy w cieniu sławy poetyckiej, tu z kolei uważam ją za absolutnie zasłużoną, Czesława Miłosza. Dlatego cieszę się bardzo, że ten rok, rok 2019, choć nie mrawo w istocie, ale bodaj formalnie miał przypomnieć w stulecie urodzin Gustawa Helinga Grudzińskiego, jak wielkim pisarzem był, że ironicznie, ale właściwie niepotrzebnie zupełnie a ta ironia tutaj jest, nawiążę do słynnego powiedzenia profesora Pimko z utworu cytowanego przeze mnie Witolda Gombrowicza, ferdydurkę. Była to audycja Historia żywa.